wiersz 22-33. Przeczytamy z listu do Efezjan z piątego rozdziału. Od 22 wiersza do końca rozdziału.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 List do Efezjan pokazuje nam, albo daje nam wejrzeć w serce Boże. I pokazuje nam, że serce Boże objawiło się przez posłanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ tylko Pan Jezus był w stanie objawić, co było w sercu Bożym. Er uns die Kindschaft Schenken. z jednej strony był w stanie podarować nam to, że jesteśmy dziećmi. Er dafür sorgen, dass wir die Podarował nam, nam nasze stanowisko jako synowie. Er schenken, dass wir Podarował nam zbawienie albo odkupienie. Eine lösung, uh, eine, ein Podarował nam dzieciństwo, um, dziedzictwo. Podarował nam zapieczętowanie Duchem Świętym. Podarował nam to, że naszymi sercami jesteśmy już tam, gdzie Jezus Chrystus teraz jest w tych e, miejscach niebiańskich. I podarował nam to, że ostatecznie mamy swobodny dostęp już i dzisiaj do Ojca. Mit dem zu tun. Wszystko to było zawarte w planie Bożym. Person, Jesus, seine fand. A ten plan spełnił się przez posłanie pana Jezusa Chrystusa. Somit 1-3 Więc w tym liście od pierwszego do trzeciego rozdziału głównie zajmujemy się nauką tego listu. I 4 bis zum Schluss. A rozdziały od czwartego do szóstego pokazują nam bardziej nasze postępowanie praktyczne w naszym życiu codziennym. Teraz Duch Boży pisząc ten list mówi nam innymi słowy słuchajcie, skoro zostaliście postawieni w tak wzniosłe stanowisko to proszę, urzeczywistniajcie to stanowisko waszym codziennym postępowaniu. I habt die mit dem Heiligen Geist. Co na przykład otrzymaliście? Otrzymaliście zapieczętowanie Duchem Świętym. I przez to, że macie tego Ducha Bożego w sobie, jesteście w stanie być naśladowcami Bożymi. Je seid des Lichts. Staliście się dziećmi światłości, mówi nam piąty rozdział. I dlatego kroczcie w każdej relacji waszego życia codziennego zgodnie z tym powołaniem. In Kapitel 5 Vers 18, hat er noch gesagt: Werdet mit dem Heiligen Geist w piątym rozdziale, w 18 wierszu, zachęcał nas jeszcze do tego, żebyśmy byli na, napełnieni Duchem Świętym. Jednak w pierwszym rozdziale nam powiedziano, że jesteśmy już zapieczętowani Duchem Świętym. Owszem, Duch Boży zawsze zostanie w nas już na całą, po całą wieczność. Erfüllt werde mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass wir dem Heiligen Geist in unserem Herzen, in unserem Leben immer mehr Raum geben, zu wirken. Więc to się nie zmienia, ale być napełnionym Duchem Świętym jest dla nas zachętą, żebyśmy wciąż na nowo dali miejsce e, Duchowi Bożemu, aby działać w naszych sercach i prowadzić nas. Und das soll auch in dem Bereich der Ehe verwirklicht werden. I tak samo Duch Boży ma nami kierować w naszym małżeństwie. Ponieważ małżeństwo jest obrazem Chrystusa i Jego Kościoła. I to każdy, każde małżeństwo jest Jego obrazem. I dlatego Szatan zabiega o to, żeby Zniszczyć wszystkie Małżeństwa. Gerade in den letzten Jahren sieht man, dass zunehmend der Widerstand gegen die Ehe groß wird. Szczególnie w ostatnich latach e, rozpoznawalne było to w naszym towarzystwie, że e, Ataki przeciwko Małżeństwu były coraz większe. Und auch damals, als der Herr über die Erde ging, war es in mancher Beziehung nicht gut um die Ehen bestellt. Ale już wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, był tu na ziemi, już i wtedy były problemy w małżeństwach. Pan Jezus musiał nawet tak poważne słowa mówić, że jeśli ktoś tylko spojrzy na niewiastę, aby ją pożądać, już w sercu swoim popełnił heiraten. Wtedy Uczniowie słysząc to powiedzieli, jak to możliwe takie coś spełnić. Może w takim razie lepiej w ogóle się nie pobierać. Wszyscy znacie, jakim niemoralnym człowiekiem był Herod. On sobie po prostu wziął żonę swojego brata. A w Izraelu było to bardzo zwyczajne, że za bardzo drobne sprawy po prostu e, odprawiano swoje żony. Nie, Pan sam się wstawiał za małżeństwa. Er hatte die Ehe im Garten Eden gegeben. On już jakby postanowił małżeństwo w ogrodzie Eden zur freude und zum Segen der Menschheit. A małżeństwo miało być dości i błogosławieństwu e, ludzkości. Und er benutzt Paulus hier dlatego Bóg używa teraz Pawła w tym liście, aby jeszcze raz czytelnikom przedstawić tą ważną myśl o małżeństwie przed ich sercem. Paulus fängt hier mit den Frauen an. Rozpoczynając ten temat, Paweł rozpoczyna e, słowami zwrócone do kobiet und geht dann zu den Männern über in vers 25. Ab Fuji przechodzi do mężczyzn. In Kapitel 6 Vers 1 haben wir die Kinder. Schuster wir działają, jakbyśmy popoczęli dalej, to w pierwszym rozdziale rozpoczyna dziećmi, zwracamy się do dzieci. In Vers 4 haben wir die Väter. w 4. W wierszu zwraca się do ojców. In Vers 5 haben wir die Knechte. W piątym wierszu zwraca się do sług. Und in Vers 9 haben wir die Herren. A w dziewiątym wierszu zwraca się do panów. Widzimy, że w każdej z tych grup tutaj wymienionych zawsze to słabsze naczynie albo słabsza osoba stoi na pierwszym miejscu, jest pierwsza wymieniona. God reminds uns damit auch, dass dem, der vielleicht, weniger... Einnimmt, doch Ehre gibt. przypomina nam Bóg tymi słowami to, że Bóg jakby czci osoby, które są słabsze w towarzystwie. Es gibt da kein nie ma, to nie w ogóle nie chodzi o to, że Bóg e, różną wartość podaje ludziom. Mann und Frau sind gleichwertig vor dem Herrn. Mąż i kobieta są równowartościowi w oczach Bożych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 Aufgehoben. Te słowa oznaczają, że w Chrystusie wszystkie narodowe, jak i kulturalne różnice są usunięte. Nie mają znaczenia. Bo któż z nas może coś do tego, że jest mężczyzną, albo kobietą, albo kimś innym? Hat das Bóg po prostu suwerennie o tym zadecydował, kto w kim będzie. 1. 11 Jeszcze doczytam z Korintian 11, pierwszy list Koryntian 11. Den Trzeci wiersz. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Also die Reihenfolge ist klar. Więc widzimy wyraźnie, jaką kolejność Bóg ustanowił. Najwyższą pozycję ma Bóg. Po nim jest Chrystus. Po nim jest mężczyzna, a po Nim jest kobieta. immer durch eine Frau geboren werden. Też i mężczyzna musi być urodzony przez kobietę. Nie ma innej możliwości. Wertig, aber Więc to, co Bóg nam pokazuje, jest to, że wszyscy mają tą samą wartość w jego oczach, ale różną pozycję. Wir haben heute gleich gleichheitsbestrebungen. W naszym dzisiejszym towarzystwie widzimy, że wszystko dąży do tego, aby zacząć te różnice i wszystko ustawić na jednej płaszczyźnie. Wir haben heute Bestrebungen, dass die Frauen die Führung übernehmen sollen. Wręcz po, sięga to tak daleko, że zachęca się kobiet do panowania, do przejęcia władzy. Is a list Ale to jest nic innego, jak podstęp szatana. God is good. Bóg jest dobry. Jeden so bestimmt, in before, I Bóg tak to ułożył, że każdy z nas w swoim, na swoim miejscu, w takim sposobem, jakim ma żyć, będzie szczęśliwy i tylko w takim miejscu. Wenn ich mich also in den Bereichen bewege, die der Herr in seinem Wort vorgegeben hat, dann kann ich da Lebenserfüllung finden. Więc, jeśli ty i ja będziemy się poruszali w tych granicach, jakie jakiś Bóg nam postawił, to tylko wtedy będziemy szczęśliwymi ludźmi. Und die Wert der du hast Lebenserfüllung, wenn du dich über alle Grenzen hinwegsetzt. A świat, co nas uczy, uczy nas to że dopiero wtedy będziesz szczęśliwy jak, jak się jak przekroczysz wszystkie granice Tobie postawione. Robisz co chcesz noch mal ins erste Buch Mose. Przejdźmy jeszcze raz do pierwszej mojżeszowej Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. Jest to 2, 18, 18 wiersz Pan Bóg powiedział też: niedobrze, by człowiek był sam, uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. Aus dieser Stelle geht hervor, dass Gott dem Menschen eine Hilfe machen will, die ihm entspricht. Z tego miejsca wyraźnie wynika to, że Bóg chciał stworzyć dla człowieka pomoc mu odpowiednią. Also der Mann kriegt eine Hilfe auf seiner Ebene. Więc Bóg postanowił, daje mężczyznowi pomoc, która jest na jego poziomie. Auch wenn sie vom rang her eine untergeordnete Stellung nawet jeśli co do pozycji jej zajmuje um, podporządkowaną rangę. Aber sie entspricht völlig eben. Ale gleichwertig. co do jej umiejętności, zupełnie odpowiada jego poziom poziomowi. I wierzymy, że 1. Moses 2 jest w dem Sündenfall. A wiemy dokładnie, że to, co zostało napisane w pierwszym Mojżeszowej, drugim rozdziale, zostało napisane za czasów jeszcze przed upadkiem w grzech. Hier wird gesagt in Ephesja 5, seid euren eigenen mänchen untergeordnet. Teraz nasz list, Ephesjan 5 rozdział, mówi do kobiet, bądźcie poddane swoim mężom. Was wird von den Kindern gesagt in Ephesja 6? Co napisano, zostało, zostało do dzieci w Efezjan w szóstym rozdziale? My, kiedy byliśmy dziećmi, to był jeden z pierwszych wierszy z Biblii, którego musieliśmy się nauczyć na pamięć. Tam czytamy co do dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom. Rodzice mówią cośkolwiek, a dzieci i obowiązek ich jest to po prostu wykonać. To oznacza posłuszeństwo. Jednak co do kobiety nie oczekuje Bóg posłuszeństwa wobec męża, ale Bóg oczekuje podporządkowania się. To nie sięga tak daleko jest, ale co oznacza podporządkowanie się? Die, stellung, die vorgesetzte stellung des mannes respektieren Aby uznawać przełożoną pozycję męża i mężczyznę. ja in der Ehe nicht auf der allein. ale w małżeństwie nie posuwamy się tylko na różnej, różnych poziomach rangi, Sondern das weiß ja jedes kind eine, Ehe ist eine liebesbeziehung. Ale każde dziecko wie, że małżeństwo to jest relacja miłości. Je wird immer wieder auch von der Unterordnung gesprochen bei den Frauen. Co do kobiet więc czytamy tutaj kilkakrotnie o podporządkowaniu się. Bei dem Mann wird von der Liebe gesprochen. A co do czytamy kilkakrotnie o miłości jego. Man kann den Eindruck haben, dass diese beiden Komponenten besonders schwer zu lernen sind. Vidocznie Bóg akurat te dwie cechy co do kobiety i mężczyzny wy Wymienił, ponieważ właśnie te dwie są nam najtrudniejsze, żeby się nauczyć. Mann und Frau haben ja sehr viele zusätzliche Tätigkeiten, nach Gottes Wort. Wiemy, że mąż i kobieta mają jeszcze wiele innych zadań, zgodnie z myślą Bożą. Unterordnung, haben wir in 1. Korinther 11, Vers 3 gesehen, jest nasze aller Tätigkeit. Czytaliśmy te wiersze z 1. Korynta 11 rozdziału i widzieliśmy tam, że ostatecznie każdy z nas jest podporządkowany wyższemu autorytetu, autorytetowi. Denn wir sind ja rangmäßig Christus unterstellt. Bo my wszyscy ostatecznie jesteśmy poddani Chrystusowi. Wir müssen seine Voranstellung respektieren, wenn wir ein glückliches, ein reiches Leben haben wollen. Jeśli chcesz być szczęśliwy i bogato, bogosławiony, musisz się podporządkować pod Chrystusa. Damit verbunden ist natürlich das respektieren des ganzen Wortes Gottes. podporządkowujesz się pod Chrystusa, równocześnie łączy się z tym podporządkowanie się pod całe jego słowo. gesagt in die Frauen grundsätzlich Männern sollen. Tu nie czytamy, że kobieta ma być podporządkowana wszystkim mężom. Hier wird einfach gesagt, den eigenen Männern Czytamy tutaj, że ma być podporządkowana, poddana swoim mężom. I Bóg teraz to wyjaśnia, co to oznacza, mianowicie jak Panu. Dlaczego kobieta ma być podporządkowana? Weil der Herr das so wollte. Po pierwsze, bo Pan tak chciał. Wir sprechen hier über regelungen die gott zum segen der schöpfung gegeben hat mówimy tutaj u pewnych o pewnych ustawach które bóg dał i włożył w stworzenie ku jego dobro dobru die uncho finden wir schon bei sara abram gegenüber widzimy to już na, na samym początku u sary wobec jej męża abrahama jesi piotr swaj macht das deutlich opisane to jest nawet w pierwszym mieście piotra es ist also immer von Mit Segen verbunden, bin Unterordnung in der Ehe da ist. Więc musimy w to uwierzyć, że jest to połączone z Błogosławieństwem, jeśli wykonujemy tą pozycję podporządkowaną. Diese Unterordnung hat aber gleichzeitig ihre Grenzen darin, mhm. dass der Rahmen des Wortes Gottes nicht verlassen werden darf. Jednak podporządkowanie się ma swoje granice w tym, że nie posuwamy się, posuwamy się dalej, jak mówi to Słowo Boże. Jeśli ich jetzt etwas von meiner Frau erwarte, das nicht mit Gottes Wort in Übereinstimmung ist, dann ist es richtig, wenn sie mich darauf hinweist. Wenn Więc, die ja jako Mąż żądam od mojej żony coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym i tylko wtedy, wtedy ona ma prawo, żeby mi na to zwrócić uwagę. Und dann kommt auch ganz schnell der Grundsatz, den wir in der Abbausgeschichte 5 haben. I wtedy pojawia się i obowiązuje zasada, którą znajdujemy w dziejach apostolskich, że mamy być Bogu bardziej posłuszni niż ludziom. I ponieważ jest to życzeniem Bożym, to bogobojne żony chętnie wykonują to zlecenie podporządkowania się pod własnego męża. Noch ein Gedanke an Abraham. Przypomina mi się jeszcze raz, Abraham. Zu Abraham sagt Gott einmal: Hör auf Sarah. Była taka sytuacja w życiu Abrahama, gdzie Bóg zwrócił się do niego i powiedział: Usłuchaj Sarę. 1. 21. Mojżeszowa 21. Tu, was Uczyń, co ci mówię. Wir als Männer können schon mal in einer Situation sein, dass wir gar nicht auf der Höhe sind. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy my jako mężowie nie jesteśmy na wyżynach naszej wiary. uns auf Dinge aufmerksam. I wtedy być może Bóg używa nasze żony, aby nam zwrócić na to uwagę i nas zaprowadzić na odpowiednią drogę. da die persönliche gemeinsame Übung, Herrn, den Herrn zu erkennen. I wtedy, kiedy to zauważamy, oboje klękamy przed Panem i to, to ćwiczenie duchowe, jakby przed nim przedkładamy. Dann hat Paulus in vers 23 in der Mitte einen Vergleich. In vers. 23, ein Vergleich, denn er sagt, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. W 23 wierszu teraz Paweł podaje nam porównanie, mówiąc, że tak jak e, mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościela. Aż są innych miedzianycha, więc są bardzo ściśle ze sobą powiązani. Christus ist als Haupt der Versammlung gewesen. A Chrystus został dany kościelowi jako głowę, jako głowa. Er die vorgesetzte Stellung. On w tym kościele ma ähm, przodującą pozycję. Wir als Männer sind immer schwach. My jako mężczyźni zawsze, jako ludzie, jesteśmy słabi, słabi. Jesteśmy bardzo słabą głową do naszych żon. Ale Chrystus, patrząc na Niego, jest doskonałą głową. Jest dobrotliwą głową. On jest taką głową, która ma wszystkie potrzeby Kościoła Bożego na całej ziemi, żąd otrzyma. noch gesagt, er ist I dodany tu jest w 23 wierszu, że jest on też zbawicielem ciała. Es je jedynige, der heil bringt allen Gliedern weltweit. On jest tym, który przyniósł zbawienie wszystkim członkom tego ciała. Er weiß um jedes Glied, on zna też każdego członka. Er kann jedes Glied motivieren. On potrafi każdego członka zachęcić. Jest darum, on um, dba o każdy, każdego członka? And deshalb werden wir als Männer auch gesehen als solche, die in gleicher Weise tätig sein sollen für die Frauen. I dlatego jako mężowie jesteśmy wzywani do tego, aby takim właśnie sposobem dbać o nasze żony? Die Versammlung ist im Christus unterworfen. Teraz kościół jest poddany Chrystusowi, wie auch die Männer die in allem. Die tiefen Frauen den Männern, in allem. tak jak tak jak żony kobietom. Wieder, tak jak żony mężom. Widzę ein Vergleich, wieder eine Gegenüberstellung. Znowu widzimy porównanie. Es ist hochinteressant, dass Paulus immer wieder auf diese Gedanken, die in den ersten Kapiteln entwickelt wurden, zurückkommt. I przez nie widzimy, jak Paweł, można powiedzieć, wciąż na nowo przypomina te myśli takie wzniosłe z pierwszych rozdziałów. Es ist einfach die Person des Herrn Jesus so wertvoll. Osoba pana Jezusa jest dla niego tak kosztowna, er immer wieder ihn hineinbringt in die Ehe. Że wciąż na nowo, jakby wplata myśl o Panu Jezusie w nawet w na A ile zadań żony mają w domu? Wenn wir an Sprüche einunddreißig denken. Kiedy przypominamy sobie przypowieści 31 rozdział, to widzimy, jak różnorodne zadanie ma ta Bogobojna tam opisana żona. Also in keiner weise zweitwertige tätigkeit oder zweitwertige person. Więc pod żadnym względem nie jest ona mniej wartościowa i lub wykonuje mniej wartościowe zadania. Sonda, es wird einfach gezeigt, dass Unterschied hier Da sind. Po prostu Bóg pokazuje, że są różne pozycje rangi w tych, tych relacjach. Das ganze hat seine grenze wenn es nicht immer nur Einstimmung mit Gottes Gedanken ist. A taranga sięga do tej granicy, kiedy um, przekracza to myśl i wolę słowo Boga. Jetzt wir Männer in Vers 25 dann. Teraz 25. wiersz zwraca się do nas mężów Wir werden aufgefordert, unsere Frauen zu lieben. Wzywani jesteśmy, miłować nasze żony. Jan man sicherlich zu Jasza nie musimy zachęcać do tego, żeby miłować swoją oblubienicę. To jest naturalne, że to czyni. Ale my mężowie, już będący dłużej w małżeństwie, musimy być zachęcani do tego. A miłować to jest pewna czynność. Tak samo jak i pod poddanie się jest aktywną czynnością. Poddanie się i miłowanie to jest wola, decyzja, czynić tak. Natürlich Lieben auch ein Gefühl. Oczywiście miłość jest też uczuciem. Ale w pierwszej kolejności jest to aktywna działalność. A miłość, to jest nam wszystkim jasne, nie jesteśmy w stanie połączyć z miłości egoistyczną, własną, siebie. Chociaż te słowa są bardzo podobne. Ale wiemy, że obie rzeczy są bardzo sobie przeciwne. Man kann auch an 20 denken, Geben eliger, nehmen. Przypominamy sobie przy tym dzieje apostolskie 20, gdzie czytamy, że dawanie jest bardziej błogosławione niż otrzymywanie. Też nie ma miejsca w sobie Bożym, które nas wzywa do tego, żeby oczekiwać miłości, żądać miłości. Aber viele stellen, die uns fordern, Liebe zu üben. Ale znajdujemy wiele miejsc, które nas wzywają okazywać miłości. A może kobieta ma trudność w tym, żeby się podporządkować, ponieważ ja jako mąż okazuję jej zbyt mało miłości. Ale w, mił w małżeństwie bardzo ważne jest, żeby każdy nauczył się swój, swój obowiązek. Die vier Grundrechenarten die haben wir auch mal lernen müssen. Welche? Was die vier Grundrechenarten haben wir mal lernen müssen? Niegdy w szkole musieliśmy się nauczyć takie podstawy e, lizennia, das brauchen wir nicht mehr zu lernen. Dzisiaj już nie musimy się je uczyć. Aber Liebe müssen wir immer wieder trainieren. Ale miłość wciąż na nowo musimy ćwiczyć. Wiede hier auch gesagt: eure Frauen, nicht mehrere Frauen. Teraz tu czytamy mężowie miłujcie swoje żony, nie wielu żon. Der Dienst eines Ältesten oder eines Dieners konnte nur ausgeübt werden, wenn er Mann einer Frau war. Czytamy w liście do Moteusza, że starszy mógł wykonywać swoją służbę tylko wtedy, kiedy był mężem jednej żony, nie wielu żon. Heute wird uns in der Welt suggeriert, dass wir die ideale Frau haben. Müssen. Dzisiaj świat, przez media i tak dalej, nas zachęca do tego, żeby szukać. Idealną kobietę. Auf dieser Erde gibt es nichts vollkommenes. Ale na Ziemi nie ma czegoś takiego. Jeśli chodzi o Jest Mose 2, Vers 18, mm. dann ma das deutlich, dass Gott es als seine persönliche Aufgabe angesehen hat, Menschen für zueinander, miteinander zu verbinden. I kiedy przypominamy sobie pierwszą mojżeszową drugi rozdział, to widzimy tam, że Bóg o to dba, żeby zaprowadzić odpowiednią żonę do odpowiedniego męża. Und wenn jetzt zwei ihr das mit dem Herrn zusammen tun. Się Pana, dann erleben sie die Güte des Herrn und dürfen ein Leben lang zusammen den Weg gehen. ist że, Bóg jest i że przeprowadzi ich przez całą drogę. Jetzt sagt der Geist Gottes uns hier auch den Maßstab Teraz Duch Boży pokazuje nam jaka jest miara tej miłości. Wie o te Christus die Versammlung geliebt hat. Miara jest jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. und sich selbst sie hingegeben hat. Mhm. Er zeigt also hier die vollkommene Hingabe, das ein Jesus ist für uns Männer der Maßstab, nach dem wir uns ausrichten müssen. więc pokazuje nam, że miara według której się orientujemy naszej miłości, jest ta, jak Chrystus siebie wydał e, w śmierci za Kościoł. Mojej żonie, nic to nie pomoże, pomoże, kiedy tylko jej powiem kocham Cię. Wenn das nicht des ist, jak długo to nie jest wyrazem naprawdę prawdziwego stanu mojego serca i nie staje się widoczne w moich czynach so wie in den handlungen des herrn das zum ausdruck kam so soll das auch in unseren handlungen zum ausdruck kommen tak jak to, była miłość widoczna w czynach pana tak i miłość ma być widoczna w naszych czynach haben die Seite in 2, 20, nicht? więc widzieliśmy w galatian 2:20 tą osobistą jakby stronę der sagt paulus der Sohn gottes der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat tą osobistą stronę miłości Chrystusa, gdzie czytamy, że Chrystus mnie umiłował i wydał z samego siebie za mnie. Hier in Ephesia 5 vers 2. A tu w piątym rozdziale do Efezjan czytamy, dass die Anzahl der Gläubigen Gegenstand der Liebe. W drugim wierszem, że Chrystus umiłował nas i widzimy ilość wszystkich wierzących. Denn hier sagt Paulus, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat który nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Teraz tu w naszym rozdziale, w 25 wierszu, Paweł ma przed oczyma cały Kościół Boży. Ten, ten, to jakby ciało, do którego należ, należą wszyscy prawdziwi wierzący. To samo, co też widzieliśmy pod koniec pierwszego rozdziału. Wir können jetzt noch auf die Tätigkeit eingehen. Einmal hat er geliebt und zweitens sich selbst hingegeben. Widzimy, co Christus uczynił. Po pierwsze miłował, a po drugie sam siebie wydał. Er hat in der Vergangenheit geliebt und er liebt in alle Ewigkeit. Christus miłował w przeszłości, ale będzie miłował też po całą wieczność. Die Person des Herrn Giels haben wir besungen. Dzisiaj w naszej pieśni śpiewaliśmy o tej osobie Pana Jezusa, mówiąc o tej miłości, ganz besonders auch dir Versammlung gegenüber zum Ausdruck. I jak bardzo ta miłość staje się widoczna wobec Kościoła Bożego. Jan też er się hingeben. Dale ich siebie samego za nią za niego wydał. Das war auf Golgotha der Fall. Uczynił to na Golgocie. Ja ten dowód seiner Liebe gegeben. I przez ten czym udowodnił swoją miłość. Diese Handlung ist einmalig ten czyn Boży i Pana dokonał jednorazowo, ale seine liebe, die stand, ist kontinuierlich. Ale miłość, która którą Pan swoi sercu ma jest trwała. Was ist das Ziel? Jaki jest cel tej miłości? Joszua 24, żeby Widzimy go w 26. wierszu, aby go tego kościoła uświęcić. Heiligen bedeutet ab, sondern dem Zweck entsprechend. co oznacza, Uświęcanie. Uświęcanie oznacza odłączać od czegoś do pewnego przeznaczonego celu. Heiligen bedeutet reservieren für Gott. Uświęcać oznacza jakby rezerwować dla Boga. Das wollte der Herr. Pan właśnie tego chciał. Das ist der Zweck auch. Taki jest jakby cel. Der Knecht in 1. Mose 24, der Rebekka zum Isaak führte, Die hatte diese Aufgabe auch Sługa który w pierwszej księdze Mojrzyszowie 24 rozdziale przyprowadził Rebekę do Izaaka miał to samo zadanie Der knecht hat von der Herrlichkeit seines Herrn gesprochen Denn sługa jak pytał o Rebekę opowiadał jej o wale którą a wspaniałości którą miał jego Pan und je mehr dieser Knecht davon sprach umso mehr löste sich das Herz Rebekas von der Heimat und zog sich hin zu Isaak. im więcej ten sługa jej opowiadał o tej cudownności tego jego Pana tym bardziej serce Rebeki się jakby oddalało od własnej oczyny w kierunku Isaka So macht er Jesus das auch heute Tak samo pan Jezus robi z nami dzisiaj er heiligt uns durch sein Wort. On takim sposobem uświęca nas przez swoje słowo. macht ja auch in Johannes 17 deutlich. Tak samo widzimy to w, ja, w Ewangelii Jana 17 rozdziale. Ich mich selbst für Sie, damit auch Sie geheiligt werden. Pan Jezus tam mówi: uświęcam siebie samego za nich, aby i oni świętymi byli. Der Herr Wirkt durch den Heiligen Geist, dem uns die des Tak właśnie Pan dzisiaj działa przez Ducha świętego, przez swoje Słowo, aby nam przedstawiać je, piękność jego osoby. Immer mehr zu ihm I oglądając to, zajmując się nim w jego Słowie, nasze serca pociągane zostają do góry. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie z całego serca zaśpiewać taką pieśń, jaką przed chwilą śpiewaliśmy. Die nächste tätigkeit reinigen. Dalej widzimy w 26 wierszu, że tego kościoła oczyś, oczyszcza. Diese reinigung erfolgt hier durch Wasser. To oczyszczenie um, wykonane jest przez wodę. Das Wasser ist das Wort Gottes. A woda jest tutaj um, wyjaśniana jako słowo. So haben wir die ständige reinigung nötig durch das i to oznacza dla nas, że my potrzebujemy ciągłe oczyszczanie przez Słowo Boże. Oczywiście przez nawrócenie zostaliśmy jednorazowo, całkowicie oczyszczeni w oczach Bożych. Ale ponieważ brudzimy się grzechem w naszym życiu, potrzebujemy też regularne oczyszczanie przez Słowo Boże, czytając je. Ja ma kontinuierlich, i widzimy, że Pan Jezus czyni to cał, cały czas. I przypominamy sobie z tego względu Jana 13, obmycie stóp, który jest obrazem dla nas na e, osądzanie samego siebie, oczyszczanie się z grudu. Jak to funkcjonuje? Czytamy Słowo Boże, widzimy, że Bóg tak chce, my robimy tak, korygujemy nasze życie i tak się nasze życie czyści. Widząc to, że nasze życie odbiega od Słowa Bożego, wyznajemy Mu to i wzrasta życzenie, aby nasze zachowanie zmieniać odpowiednio do Słowa Bożego. A ponieważ przez nawrócenie masz już Ducha Świętego, Jesteś w stanie to też uczynić. Więc oczyszczenie jest bardzo konieczne. Jeśli już nie wykonujesz w swoim życiu oczyszczanie, takie przez słowo, to utracisz radość, utracisz swoją siłę. Nie będziesz miał motywacji. Oczywiście, że Pan jest doskonały, reinigt uns oder hat die Absicht immer uns zu reinigen und zawsze ma tencel nas tak oczyszczać aber ist natürlich auch unsere Seite die reinigung an uns vollziehen ale naszą odpowiedzialną jest odpowiedzialność jest przyjąć to oczyszczanie czytać to słowo Ziel der reinigung ist auch damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt co pan zamierza tym oczyszczeniem czytamy o tym w w 27 wierszu aby stawić przed sobą kościół chwalebny. Er ist wieder bei dem der Versammlung wie in Vers 25. Teraz ogląda nas znowu w całości jako wszystkich wierzących, tak jak w 25 wierszu. Er möchte, dass wir die Herrlichkeit Gottes darstellen. On chce, aby oczyszczając nas, byli, byliśmy w stanie m, przedstawiać całą jego wspaniałość. Jezus hat alle Herrlichkeiten Gottes dargestellt. A Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, pokazał ca wszystkie y, y, wspaniałości Boże. Und wenn wir ihn betrachten in den Evangelien seine Wesenszüge. I kiedy go oglądamy, czytając jego Jegosłowo na przykład w Ewangelia, dann ist das für uns ein Vorbild. To staje on się dla nas przykładem. Wenn wir ihn betrachten in der Herrlichkeit, a kiedy go oglądamy już teraz będącego w niebie, ist jest für uns die Motivation. To, to on będąc tam staje się dla nas zachętą źródłem siły, posilenia. a kiedy przypominamy sobie to, że on jest głową ciała, daran kiedy myślimy o tym, że on jest zbawicielem ciała, dann wir auch Gegenseitig die richtige Hilfe zu sein. Wtedy też wzajemnie zachęcani jesteśmy, Być sobie wspólną pomocą. Wann wird denn dieser Abschluss da sein, die będzie ta chwila, że będzie to uwielbienie? Przeczytamy z objawienia z 19. rozdziału. In Verbindung mit der Hochzeit des Lammes. Czytamy tam w powiązaniu z weselem Baranka. Ale zanim to przeczytamy, chciałbym zwrócić Wam uwagę na pewną sprawę. Jeśli chodzi o przebieg czasowy, to najpierw oczekujemy wzięcie nas, wierzących przez Pana do nieba. Pierwszy Tesaloniczan, czwarty rozdział o tym mówi. Danny werden wir vor dem Richterstu des Christus erscheinen. Potem, będąc w niebie, będziemy stali przed e, stolicą sędziowską. Nikt, um gerichtet zu werden. Tam nie będziemy sądzeni. Sondern um zu werden. Ale będzie nasze życie objawione w oczach Bożych. Um alles so zu sehen, wie der Jesus auch gesehen hat. I będziemy oglądali nasze życie tak, jak On je widział i oceniał. Ein ganz feierlicher, aber auch ernster Augenblick. To będzie bardzo taki. Um, Uroczysty, ale też poważny moment. Każdy, który już dzisiaj żyje w światłości Bożej, cieszy się na taką chwilę. Bo ktoś, kto miłuje, nie potrafi już dzisiaj znosić niczego, co dzieli między drugą osobą, którą się miłuje. I to, i kiedy będziemy stali tam i wszystko będzie pokazane nam, e, tak jak Bóg to widział, to doprowadzi to do dodatkowego uwielbienia w naszych sercach. I wtedy widzimy, że nastąpi wesele Baranka. die Welt Świat tego w ogóle nie zobaczy. My jesteśmy ludem niebiańskim. Wir lesen teraz die Verse. Teraz przeczytamy objawienie 19, 7 i 8 wiersz. Cieszymy się i radujemy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. Die mit Widzimy, że to będzie ten moment zjednoczenia Kościoła z Chrystusem w niebie. I wtedy ta um, oblubienica będzie um, jakby ubrana w ten lśniący bisior. Die der a ten bisior jest obraz, który tu jest od razu wyjaśniany mianowicie Sprawiedliwość Świętych. Wszystko to, co tam będzie w tym widoczne, to zostało jej dane. Te Sprawiedliwości tutaj to nie jest coś, co myśmy sami zadziałali, ale jest wynikiem łaski Bożej, którą On przez swoje starania w nas zadziałał. frei sein von flecken. Dalej czytamy w naszym liście, w piątym rozdziale, że ten kościół ma być bez skazy. Flecken są Skazy to są zanieczyszczenia. I żaden um, oblubieniec nie cieszy się z tego, jeśli jego oblubienica jest jakośkolwiek z, e, skalana. Co Boże nas uczy, że już dzisiaj jako Kościół jesteśmy zaręczeni jako um, czysta dziewica naszemu Panu. Der punkt ohne Drugie, drugi punkt tu w 27 wierszu jest bez zmarszczek. Kiedy... no... Kiedy starzejemy się, każdy z nas dostaje zmarszczki, a później już ich nie będzie. Völlig frei von unreinheit, völlig frei von Będziemy bez żadnego zanieczyszczenia i bez żadnych e, oznaków starości. Sie soll heilig und ta oblubienica ma być czysta i nienaganna, święta i nienaganna. Das das Taki jest cel, do którego Pan dąży. Taki jest też powód, dlaczego on w ogóle swoje życie dał za nas. Der Herr auch I on dojdzie do takiego celu. Aus, Bau, Przeczytamy jeszcze raz Objawienia. Objawienie 21, drugi wiersz. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. Widzimy, jak ta kobieta została przyozdobiona dla swojego męża. Größte freude an dieser freu, an dieser Frau haben. Pan Jezus będzie się całkowitą radością cieszył z tej oblubienicy. An Versammlung. Ta oblubienica to jest jego kościół. Jetzt kommt Paulus in Vers 28 wieder auf die Männer zu sprechen. W 28. Wierszu naszego listu teraz Paweł znowu zwraca się do mężów że tak jak teraz opisane, mężowie powinni miłować swoje żony, bo są dokładnie tak samo zobowiązani to czynić, jak i Chrystus to uczynił. Pokazuje, że każdy mężczyzna miłuje swoje własne ciało. My dbamy o nasze własne biologiczne ciało. I pokazuje, że każdy, który miłuje swoją żonę, właśnie przez to miłuje też samego siebie. Przecież Bóg powiedział w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że ci dwaj będą jednym ciałem. Oczywiście że zawsze są dwoma osobami. Ale wewnętrznie są tak ze sobą, złączeni jakby jedno ciało. Vers 29 wieder Gedanken noch weiter ausgeführt. 29 die Verse, teraz jakby rozwija jeszcze ten tok tych myśli, że man nährt und pflegt, je mange son corps, pielęgnuje i karmi swoje ciało, bo so, żywi, so pflegt Christus auch seine Versammlung. Tak też Chrystus żywi swoje swój kościół. Jakby er nahrung on daje pokarm duchowe swemu Er gibt das aus Gottes Wort, was gerade in diesen Umständen gesagt werden soll. Pan daje z swojego słowa taki pokarm, jaki na chwilę obecną jest nam potrzebny. Darum brauchen wir um leben zu können. Aber жить potrzebujemy pokarmu. Aber pflegen geht weiter. Ale pielęgnacja pielgrnacja sięga znacznie dalej niż tylko jak tylko żywienie. Es ist eine liebesbeziehung. Pielęgnować to jest relacja miłości. Pielęgnować oznacza nie dawać tylko to, co jest podstawowe, potrzebne do życia. ale, ale Dawać wszystko to, co piękne i miłe, najmniejsze to daje Pan. Er weiß, was wir an brauchen. On wie, co potrzebujemy, jeśli chodzi o pocieszenie an Stärkung, an To, co potrzebujemy, jeśli chodzi o wzmocnienie i pocieszenie. Paweł mówi w 30. Wierszu, gdyż jesteśmy członkami jego ciała. Jesteśmy jak najbliżej z nim złączeni. Tak jak było w przypadku Adama i Ewy, tak jest też w przypadku Chrystusa i Kościoła jego. Sagt in Vers 31, Deshalb wird ein Mensch Vater, Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. 31. Wiersz, dlatego opuści człowiek swego Ojca i Matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Also, ein Mensch ist hier vor uns, Widzimy przed sobą więc pewnego e, mężczyzny, der selbstständig ist, nach Geist, Seelu und Leib, albo człowieka, który jest samodzielny według Duszy, Ducha i Ciała. Und er kann eine Willensentscheidung fällen jest to człowiek, który jest w stanie podjąć się decyzji samodzielnie, indymer diejenigen Fälle mit denen er besonders verbunden war, jest w stanie opuścić tych, z którymi jest złączony, um dann eine innere Beziehung zu seiner Frau einzugeben, aby wstąpić w ścisłą relację ze swoim żoną, dann sind diese zwei ein Fleisch, dopiero wtedy ci dwa stają się jednym ciałem, wie Gottschdie tak jak Bóg dwojga ludzi łączy ze sobą, to jest tajemnicą, tak na słowo słowo. Man jest jung, człowiek jest młody, ma, ma pewne wyobrażenia, gar nicht, was bringt. ale nie wie, co ostatecznie przyszłość mu przyniesie. Aber ale pan o tym wie, wie jest ganz genau welchen Weg der Mann zu gehen hat, welchen Weg die Frau zu gehen. Hat. Wie dokładnie jaką drogą prowadzić męża, jaką drogą prowadzić żonę, welchem Weg sie zusammen zu gehen haben, jaką drogą prowadzić ich wspólnie. Und er führt sie so zusammen, wie erst haben wir. I łączy ich takim sposobem, jak uważa to za najlepsze. Wie optimal ist für die Aufgaben, die der Herr vorgesehen hat. Jak się to staje bardziej odpowiednie dla zadań, które Bóg nam może przekazać. Dać kaman imowie donu Możemy tylko podziwiać Boga, jak on łączy ze sobą dwojga ludzi, Wenn wir uns durch Gott ale tylko wtedy, jeśli pozwalamy nas kierować przez niego. Das ist groß. wtedy ta tajemnica jest wielka. Jetzt auf die andere Ebene. Ich aber sage im auf und drugi wiersz, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Ja mużeczek und Frau sind gleichwertig vor Gott. Widzieliśmy, że mężczyzna i kobieta są równowartościowi przed Bogiem. Okay. Das im auf und die A jak było w przypadku Chrystusa i Kościoła? Natürlich die Versammlung brauchte nicht gereinigt zu werden in dem Sinne wie jeder gläubige gereinigt werden muss. Kościół sam w sobie jako teoretyczne opisanie w sobie, Bożym, nie musiał być oczyszczany, tak jak każdy z osobna z nas. Sie war im Ratus Gottes rein. Bo w planie wiecznym, planie Bożym było, był już ko Kościół Czysty. Ale członki pojedyncze tego Kościoła były martwe, umarłe. Musiały być oczyszczone. I widzimy, jaka wielka jest różnica między członkami a Kościołem. alle voller Bóg nam mówić, że byliśmy wszyscy godni gniewu i pełni winy und Christus war rein, heilig, fleckenlos, tadellos. Christus był czysty, bez kazy, bez winy, bez grzechu. Und doch war es der Ratschluss Gottes, die beiden zusammenzubringen. Amimoto był to planem Bożym, żeby ich dwóch połączyć. Die Versammlung wird in der Herrlichkeit einmal die Herrlichkeit Gottes widerstrahlen. Koszu w przyszłości będzie jakby reflektował chwałę Bożą. Wenn es für uns schon groß ist, a kiedy my dzisiaj już podziwiamy, jak Bóg nas łączył w małżeństwie, to im większa, o ile większa jest tajemnica w odniesieniu do Kościoła i Chrystusa. Przeczytamy jeszcze raz Objawienia, pierwszy rozdział. 9. Dziewiąty wiersz. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami i odezwał się do mnie mówiąc: "Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka". Wiersz 11 Wierz, I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego, jak kryształ. I wird zum ersten mal gesagt, direkt gesagt, dass die Frau die Frau des ist. Tutaj w bezpośredni sposób dowiadujemy się, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Że, że będzie zstępowała z nieba od Boga. Że z jednej strony ma charakter niebiański i też jest pochodzenia Bo Bożego. Ale czytamy tutaj też, że miała chwałę Bożą. Oznacza to, że to, co uczyliśmy się w Efezjan, doszło do skutku, że działania Chrystusa doprowadziły, że miała chwałę Bożą. Więc stres streszczmy jeszcze raz to, co czytaliśmy. Widzieliśmy, że Chrystus umiłował Kościół i że za Niego siebie wydał. Tak się stało w przeszłości. W przyszłości jednak widzimy, że go oczyszcza, pielęgnuje i uświęca. A w przyszłości przedstawi sobie ten Kościół sobie samemu w takim doskonałym stanie. Bóg zaprowadził Adama, Ewa do Adama. Gott hat alles damit Eva glücklich sein konnte in einer irdischen Beziehung. Bóg wszystko uczynił, żeby Ewa mogła być szczęśliwa w tym związku ziemskim. i Ewa była szczęśliwa w związku tym. so, Ale w przypadku Chrystusa on wszystko uczynił sam. Das werk auf für uns dzieło na Golgocie za nas und das werk an uns permanent a i też dzieło w nas które wykonuje ciągle podójrz dzień und es wird sein glänzender abschluss finden wenn wir einmal zusammen die herrlichkeit gottes wiederstrahlen werden a takie z lśniące zakończenie tego będzie to że my wszyscy wspólnie będziemy mieli jego chwałę nosili jego chwałę wenn wir heute als männer und frauen diese grundsätze im hinblick auf die ehe erkennen und verwirklichen jeśli Ty i ja, jako mężczyzna i kobieta, wykonujemy Myśli Boże w Małżeństwie dzisiaj, to jest to cudownym obrazem Chrystusa i Jego Kościoła. ehren Przez to, jakby czcimy Pana. Jesteśmy dobrym świadectwem der Welt aber auch innerhalb des Gottes, dobrym świadectwem wobec świata, ale też pośród ludu Bożego, und unsere Herzen sind glücklich, a my sami stajemy się szczęśliwi my. Wenn wir darüber nachdenken, Jeśli tak o tym rozmyślamy, dass wir als Männer aufgefordert wurden, Frauen zu lieben, że trzykrotnie jako mężowie zostaliśmy zachęceni i wzywani miłować nasze żony. Jeśli trzykrotnie żony zostały wzywane być podporządkowane, wir vor Gott to widzimy, że obydwoje jesteśmy słabi przed Bogiem. Und auch I musimy wyznać Bogu tą słabość. Aber dann strahlt die Liebe des Herrn jesus umso mehr vor unserem Herzen auf. Miłość pana Jezusa staje się nam wielka w tym momencie und dann können wir sagen wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat I odpowiadamy na to że miłujemy, ponieważ On najpierw nas miłował. dann finden wir unsere Freude auch darin die gedanken Gottes auf die Ehe zu verwirklichen Wtedy naszą radością będzie to, aby urzeczywistniać myśli Boże, nawet i w małżeństwach. Oczywiście nasze przekonanie pozostaje to, że na Ziemi nigdy nie, nigdy nie będzie doskonale, ale czekamy na tą chwilę, kiedy będzie doskonale w niebie, Kinder że dzieci Boże nie będą już podzielone. Nie będą już e, nacechowane własną wolą, nieposłuszeństwem i słabością, ale będzie to chwila, kiedy Pan jakby ukoronuje swoje zwycięstwo. Wtedy Jego miłujące serce dozna zaspokojenia.